Na poznańskich targach Polagra Premiery widzę kolejną innowację lotniczą w rolnictwie. Jest to znów dzieło polskich inżynierów. Agroobserwator to malutki, bo mierzący na oko 1,5 metra długości, a mający 3,7 metra rozpiętości skrzydeł, samolocik automatycznie sterowany zdalnie którego popilotować właściwie umiałby każdy rolnik. O tym urządzeniu rozmawiam z dwoma panami, którzy brali udział w projektowaniu. Z Michałem Zachwieją i inżynierem Marcelem Smolińskim. To jest nowość, której chyba jeszcze nikt w Polsce nie produkował, nie używał. Jak rolnicy, którzy tutaj są na targach, reagują na ten Wasz bezzałogowy samolocik? Mamy bardzo duże zainteresowanie od strony rolników, nie tylko w zastosowaniach, które my przewidujemy, ale także w całkiem innowacyjnych dziedzinach. Więc e, zainteresowanie jest duże i potencjalnych klientów e, także jest dużo. Ale chcą to, stosować do czegoś innego niż e, fotografowanie pól z góry? E, tak, na przykład mamy dość ciekawe e, propozycje typu e, odstraszanie chronionych ptaków z terenów e, rolniczych, ponieważ... E, Jeden z naszych, w tej chwili już znajomych, klientów, ma straszny problem z żurawiami, które wyjadają mu na wiosnę wszystko, co zasadzi na swoim polu. A wiadomo, żurawie pod ochroną. Dokładnie, dokładnie. Do tego y, odganianie ich skutkuje tym, że one latają na 15 minut, a... Y, Pomysł jest taki, by samolot krążył nad polem, odstraszał je przez godzinę, dwie, kiedy one są aktywne po prostu i żerują, rano oraz wieczorem. No i to powinno załatwić sprawę z, z wyjadaniem kukurydzy na przykład, czy, czy tam zasiewów. A ile czasu zajęło Wam skonstruowanie tego urządzenia? No bo rozumiem, że to jednak trzeba zaprojektować, przetestować, oblatać, nie od razu Krakow zbudowano. Mniej więcej konstruowanie, zrobienie projektu takiej konstrukcji to jest pół roku czasu razem z wdrożeniem pierwszego prototypu, tak naprawdę, czy pierwszej konstrukcji. A kiedy prototyp był oblatany? Pierwszy prototyp w okresie wakacyjnym. A czyli w ubiegłym roku już właściwie? W ubiegłym, w 2013 roku. Jest to platforma stworzona całościowo z kompozytu, dokładnie mówiąc włókien węglowych, Cechuje się bardzo dobrymi własnościami aerodynamicznymi, co powoduje, że ta platforma potrafi dość długo latać. Dzięki długiemu czasu lotu i dobrej konstrukcji ma bardzo stabilny lot. Dzięki temu zdjęcia i ortofotomapy, które są wykonywane dzięki tej platformie, są bardzo precyzyjne i dokładne. No właśnie, bo to ma szaloną rozdzielczość, przecież ile to miał jeden piksel, nie pamiętam ilu centymetrów odpowiadał Tak, jesteśmy w stanie osiągnąć 2,8 cm na, na, na piksel zdjęcia. Teoretycznie. Technicznie i teoretycznie możemy osiągnąć nawet około 1 cm. To wiąże się z wysokością przelotową i z kilkoma innymi, aczkolwiek możemy zapewnić, że 2,8 jest jak najbardziej realny i osiągalny. A jak z wytrzymałością tego? Konstrukcja jest, tak jak wspomniałem wcześniej, zrobiona z materiałów kompozytowych, więc je, cechuje się dużą odpornością na przeciążenia. A w przypadku zderzenia, na przykład z ptakiem? Platforma, e, którą tutaj mamy, i ma w sobie spadochron, więc jeżeli zostaną pewne granice przekroczone, na przykład spadnie prędkość z niewiadomych nam przyczyn, przy uszkodzony uszkodzony silnik, albo platforma z niewiadomych powodów obniży swój pułap, jest automatycznie otwierany spadochron, który platformę powoli sprowadza na dół bezpiecznie, nie zagrażając bezpieczeństwu no, pojazdów, ludzi i otoczenia. Napędzana jest silnikiem elektrycznym, czyli musi mieć ze sobą, musi wozić akumulator. Na ile czasu wystarcza energii? Docelowo platforma potrafi latać 90 minut w bardzo trudnych warunkach, o silnych wiatrach. E, czas lotu tak naprawdę jest e, ponad dwie godziny, ale podajemy po prostu niższy czas lotu naszej platformy ze względu na bezpieczeństwo. To jest czas gwarantowany. Jako prostu producent platform, które są no, w pewnym stopniu mogą stanowić zagrożenie na swoją eksploatację, na swoje zastosowanie, podajemy po prostu bardzo znormalizowane czasy, które sami stworzyli w naszej firmie. Dzięki temu nasz produkt jest... E, bardzo no, ma niską awaryjność. System znalazł zastosowanie w firmie Agrocom. Opracowany pod nazwą AgroObserwator zdobył złoty medal na Polagra Premiery 2014. Ta kooperacja, czyli firma Novelty z firmą Agrocom istnieje od początku, od samego początku, od samych zamysłów na zaprojektowanie platformy bezzałogowej. Przewidujemy, że nadal będziemy rozwijać to, tutaj tę współpracę i będzie ona owocna dla obu stron. I ostatnia sprawa. Jak to wygląda, jeśli chodzi o uprawnienia do latania tym sprzętem? No bo wiadomo, żeby wsiąść do samochodu albo traktora trzeba mieć prawo jazdy. Żeby wsiąść do samolotu choćby ultralekkiego, to trzeba mieć jednak licencję na ultralekkie samoloty. Ale tutaj nie wsiadamy do samolotu. Czy więc każdy rolnik może po prostu kupić sobie takie urządzenie, postawić na polu, nacisnąć start i w niebo, czy jednak nie? Przepisy pozwalają na loty samolotami bezzałogowymi w celach komercyjnych, gdy pilot posiada licencję pilota samolotu bezzałogowego. Taką licencję można otrzymać poprzez szkolenie, a następnie certyfikację u organów państwowych. W Urzędzie Przy... Lotnictwa Cywilnego? Tak, dokładnie. Przy lotach niekomercyjnych nie jest ona potrzebna. Jako firma Novelty postanowiliśmy wejść kompleksowo dla klienta, czyli Przedstawiamy produkt jako no, sprzedaż lub usługa, szkolimy go odpowiednio w celu używania maszyny, w jaki sposób należy się z nią obchodzić, w jaki sposób serwisować, a także ta kolega wspominał takie rzeczy jak certyfikacje dla pilota, operatora bezzałogowego, też przeprowadzamy całościowo, razem z badaniami lekarskimi odpowiednimi. Taka osoba dzięki temu jest odpowiednio przeszkolona, wie jak oceniać Możliwość poruszania się maszyny, czy pogoda Chociażby jest... w pogodzie. Tak, czyli to jest początek Zanim zaczynamy loty zanim się wybieramy na miejsce docelowe lotu. Jest sprawdzona pogoda, czy są odpowiednie warunki, czy yy, teren dookoła pozwala na bezpieczne wykonanie misji. Tak mówię, taka osoba jest w tym zakresie odpowiednio przeszkolona i, i mówię, też ma całościowe wsparcie z naszej firmy.